Święto zmarłych w Smoleńsku. Stefan Kosiewski do prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Z Frankfurtu nad Menem czyta autor. Frankfurt nad Menem, 29 października 2011 roku. Prokuratura apelacyjna w Warszawie, AP 3 Rzymskie DSN, 75 pięć łamane przez jedenaście, łamane przez duże W. Pan Jarosław Onyszczuk, zastępca prokuratora apelacyjnego. Szanowny panie prokuratorze, dziękuję za informację o tym, że przytaczam, aktualnie brak jest podstaw. Koniec przytoczenia do uwzględnienia mojego wniosku z 12 sierpnia 2011 roku o przekazanie do innej jednostki prokuratury sprawy o sygnaturze 5DS 146 łamane przez 11 dotyczącej śmierci Andrzeja Lepera. I zapytuję uprzejmie, czy zaistniały już może Nowe okoliczności w sprawie, do której odniósł się Pan pismem z 27 września 2011 roku. W Wigilię Święta Wszystkich Świętych Polacy wracają pamięcią do zmarłych. Zapalamy świeczki, stawiamy na parapetach okien jak w stanie wojennym, i pytamy warszawską prokuraturę wojskową za pośrednictwem pana prokuratora. Klapy wypuszczone? Wypuszczone! Odpowiada wyraźnie głos pytanego pilota. A prokurator wojskowy nie może tego głosu przemilczeć. Czy wypuszcza się klapy w samolocie? Panie prokuratorze wojskowy, jeżeli pilot nie ma decyzji kierownika lotu o lądowaniu mimo braku zgody wieży lotniska na lądowanie w złych warunkach atmosferycznych, które nie dają pilotowi żadnych szans na wypatrzenie za szybą kabiny Tupolewa betonowego pasa i dlatego żaden oficer wojskowy nie ma prawa do podejmowania samowolnie zabójczej decyzji o egzekucji 96 osób. Prokurator wojskowy ma zadanie dać odpowiedź na pytanie kto jest odpowiedzialny Bezpośrednio za śmierć 96 osób. Jasne, że nie wypuszcza się klap do lądowania, jeżeli nie ma decyzji pana prezydenta o lądowaniu, wtrąca Antoni Macierewicz, który wie, gdzie samolot ma zwieracze, lubi hagadę, bo ma gadane i dlatego ze syjonisty członka trockistowskiego koru żydowskich rewizjonistów przepoczwarzył się łatwo, przeszedł metamorfozę w radiu Maryja u ojca rydzyka do postaci katolika bez przydziału do konkretnej parafii rzymskokatolickiej w Polsce. Tak samo jak wszyscy inni współpracownicy koru a nie tylko Lech i Jarosław Kaczyński, który zasłynął z tego, że przegrał, co było do przegrania w demokracji, po tym, jak do Polaków w polskim Chicago wygadał się przed ołtarzem z przekonaniem, że przytaczam warto być Polakami. Koniec przytoczenia. Bo do Polaków jeszcze nigdy w historii obojga naszych narodów żaden Kalkstein nie przemówił tak szczerze sprzed ołtarza. Więc polubili go za tę szczerość, która wymagana jest nie tylko na uczciwych przesłuchaniach w prokuraturze wojskowej, która to prokuratura ma przecież już prawie od dwóch lat Znaleźć odpowiedź na jedno tylko konkretne pytanie. Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za sprowadzenie niebezpieczeństwa śmierci na 96 zabitych osób w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku? Obaj bracia? Czy tylko jeden? A jeśli tylko jeden, to którego oskarżyć o tę tragiczną w skutkach bezmyślność? Z szacunkiem z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski.